Cześć, przed mikrofonem Darek. Po bardzo długiej przerwie witam ponownie na stronie bloga podcastu. Zapewne jesteście ciekawi, co przygotowałem dla Was. Zadam jedno pytanie. Kto z Was używa smartfona? Hmm, a może powinienem spytać, kto nie używa? W magazynie o nauce i technice do potęgi 9 zadam pytanie, jak zadbać o smartfon w czasie wakacyjnych wojaży, ale nie tylko. Nie zabraknie chwili dobrej muzyki na początek lamprey z utworem Happy. so So be me. już teraz w dziewiątkowej audycji czas na magazyn o nauce i technice do Potęgi 9. Do, do Potęgi Dziewiątej. Magazyn o nauce i technice. Piotr pracuje na stanowisku specjalista do spraw serwisu w lokalnym serwisie Wrocławiu, w Wrocławiu. I odwiedzamy z mikrofonem właśnie serwis Huawei w Polsce, ale nasza rozmowa będzie głównie dotyczyła tego, jak dbać o swój telefon, tak żeby nam służył jak najdłużej. Proszę mi powiedzieć, mamy nowy telefon, jak o niego na początku zadbać, o jakie akcesoria zadbać na samym początku i na co zwracać uwagę przy zwykłym, codziennym użytkowaniu. Myślę, że najwięcej ludzi kupuje szybki, które są bardzo pomocne, bo jest to pierwsza warstwa, która ma kontakt z podłożem, czyli jeżeli jeżeli telefon upuścił przez przypadek to w pierwszej kolejności rozbija się szybka, później dopiero ekran telefonu, więc tutaj na więcej klientów kupuje w pierwszej kolejności szybki oczywiście wszelkiego rodzaju futerały, które też chronią boki telefonu na przykład. Ale pierwszą rzeczą, którą Robimy to, jeżeli telefon jest telefonem, który przekracza powiedzmy 5,5 cala, to staramy się go nie nosić w kieszeni, bo wszelkie naprężenia też wpływają negatywnie na telefon. Szczególnie, jeżeli to jest telefon około 6 cali, więc małe telefony jak najbardziej tak. Szybki, nie folie tylko szybki, bo szybki są grubsze, są bardziej odporne. Też powodują to, że ten wyświetlacz się dużo mniej rysuje. Oprócz tego. Mówimy o futerałach w ofercie wielu producentów, także Huawei a, Mamy futerały, które są, że tak powiem, inteligentne. Mają opcję na przykład okienka, w którym możemy odbierać rozmowę, podglądać różne funkcje telefonu. Proszę coś powiedzieć więcej na ten temat. Tak, to są takie, dużo producentów produkuje takie futerały, które mają okienko i na przykład jeżeli zamykamy to okienko, to możemy sobie tam wstawić widget pogodowy na przykład, zegarkowy, który fajnie wygląda. Jest to bardzo pomocne. Klienci wybierają często takie futerały, które częściowo właśnie odsłaniają pewną e, strefę góry. I nie mamy de facto potrzeby wyciągania, otwierania tego. etui, i telefon cały czas mamy zabezpieczony. Dokładnie. Rozmowę również możemy odebrać w taki sposób i prowadzić? E, tak. Można, można. Natomiast no. ja jestem zdania, że takie pełne futerały jednak no, mają lepszą ochronę niż te częściowe. Natomiast te częściowe są wygodniejsze, bo widać część ekranu, więc możemy jeszcze tutaj sobie pooglądać dużo rzeczy. Wniosek jest taki, że jeśli będziemy dbać o urządzenie, to oczywiście możemy sobie pozwolić na taki fikuśny futerał I jeśli jednak jesteśmy osobami, które mniej dbają o telefon, to postarajmy się jednak o zabezpieczenie całości telefonu i jakiś całościowy futerał. Proszę mi powiedzieć, jak dbać w codziennej obsłudze o telefon? Na przykład wystrzegać się wilgotnych miejsc zalania, zasypania na przykład piaskiem. Mamy okres wakacyjny, więc pewnie wielu z naszych słuchaczy uda się ze swoimi urządzeniami na plażę lub w inne miejsca, no i będziemy mieć na przykład telefon, który nie jest wodoszczelny ani nie jest pyłoodporny. jako o niego zadbać? Oprócz futerału, jeśli już na przykład coś się zdarzy i gdzieś nam ten telefon będzie w oparach kurzu, albo no, zachlapiemy go chociażby w jakimś drobnym letnim deszczu. Pierwsza kluczowa rzecz, którą popełniają klienci, to rozmowa na deszczu, czyli jeżeli pada deszcz, nie rozmawiamy na gołym niebie bo to wystarczy kilka kropel, które dostanie się do telefonu i może spowodować zwarcie, które gwarancja nie obejmuje. Czyli unikamy rozmowy na deszczu, rozmawiamy w pomieszczeniach, gdzie nie ma dużej wilgotności. Asymilacja temperatury, czyli bardzo zimne pomieszczenie, bardzo ciepłe pomieszczenie. W tym momencie urządzenie powinno być przez chwilę wyłączone przynajmniej, prawda? Ale unikamy wszelkiego rodzaju wilgoci. Jeżeli wilgoć dostanie się do telefonu, to na pewno najgorszym pomysłem jest ryż położenie telefonu na koloryfer, tak jak większość klientów tak robi. Nie, to trzeba urządzenie po prostu przynieść do serwisu, rozkręcić, wyczyścić i jest większa szansa na uratowanie takiego urządzenia. Żadne wygrzewanie na koloryferów, żadne ryże w tym momencie nie pomogą nam praktycznie w ogóle, tylko mogą jeszcze pogłębić problem, dlatego że wszelkiego rodzaju elektrokorozje występują bardzo szybko po podłączeniu prądu, który jest często w budowanej baterii, szczególnie w modelu gdzie ta bateria jest niewypinana, nie więc tutaj serwis może bardzo pomóc klientowi, jeżeli gdzieś tam do telefonu trafiła wilgoć lub cierczy, prawda. Ale unikamy szczególnie rozmów na deszczu, wszelkiego rodzaju wilgoci. Bo to jest urządzenie elektroniczne, i to jakakolwiek większa wilgoć czy tam krople deszczu mogą spowodować po prostu zwarcie mikrookładów i elektrokorozję, która no, wiąże się z tym, że to urządzenie może przestać nam działać. Więc... A jak z oryginalnymi akcesoriami? Korzystamy czasami z jakichś ładowarek podróżnych. Nie zawsze te ładowarki, na przykład samochodowe, chociaż w samochodzie możemy mieć złącze USB, wtedy bez problemu podepniemy sobie naszą ładowarkę, ale jeśli. I mamy tylko gniazdo na przykład zapalniczki samochodowej i nie mamy tej przejściówki USB, to zwykle używamy jakichś nieoryginalnych akcesoriów, czy tu istnieje jakieś ryzyko uszkodzenia naszego sprzętu? Często drogiego. Ryzyko istnieje. Powinniśmy y, używać wyłącznie oryginalnych sprzętów. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze... Oryginalne akcesoria mają wszelkiego rodzaju zabezpieczenia. W przypadku przepięć, na przykład oryginalne baterie wymienne mają rezystor, który przepala się i nie robi zwarcia. Więc używamy wyłącznie oryginalnych rzeczy, wyłącznie oryginalnych baterii, wyłącznie oryginalnych ładowarek, które są bezpieczne nie powodują zwarć, nie spowodują nam tego, że, że urządzenie zapali się. Mieliśmy, ogólnie wszystkie marki mają styczność z tym, że klient Niektórzy używają zamienników i by, były takie przypadki, gdzie po prostu urządzenie powoduje zapom ta, ta, ta akcesoria, na przykład jak upadnie niordynałna bateria, ona nie ma żadnych zabezpieczeń, ona potrafi przepalić się całkowicie, z urządzenie i łącznie. Z, z pomieszczeniem, więc używamy wyłącznie oryginalnych ładowarek. Druga sprawa jest jakościowa. No, ten produkt jest po prostu dobry, czyli ten prąd jest ładowany poprawnie. Tam nie ma żadnych problemów z tym, że ładujemy i nie doładowuje nam tego urządzenia albo ładujemy bardzo długo. Ten produkt jest po prostu ładowany takim prądem, jaki, jaki powinien być ładowany. Tak? I ten prąd jest stabilny, czyli mamy tam dobre elementy elektroniczne, które powodują to, że ten produkt jest naładowany w takim czasie, jak producent zaleca. Nie ma tutaj żadnych problemów. Jak kupimy nieoryginalną ładowarkę samochodową. Często jest tak, że produkt nie chce się ładować, albo ładuje się bardzo długo, prawda? Więc tutaj powinniśmy używać wyłącznie oryginalnych rzeczy. Jeśli mówimy o ładowaniu telefonu, o ładowarkach, jeszcze dwa takie pytania. Czy telefon powinniśmy rozładowywać do końca, czy możemy go doładowywać w trakcie używania urządzenia i nie ma to żadnego wpływu na jakość baterii? Ma to bardzo mało wpływ na jakość baterii, czyli powinniśmy ładować telefon jak zbliża się ku końcowi, ale... Baterie, które są montowane obecnie w urządzeniach, czyli litowo-jonowe lub litowo polimerowe mają to do siebie, że ich nie powinno się całkowicie rozładowywać. Czyli ładujemy w momencie, kiedy no mamy taką potrzebę? Tak, tak. tylko żywotność baterii na pewno będzie większa, jak będziemy ją ładować bliżej końca. Tylko nie możemy do, dopuścić do tego, że ten produkt będzie się ciągle rozładowywał, włączając całkowicie urządzenie, tak? bo, bo te baterie tego nie lubią. Te baterie e, też nie lubimy jak się je ładuje ciągle, czyli na przykład w samochodzie, bo no, to skraca się ich żywotność u każdej baterii, natomiast ładujemy po prostu jak wskaźnik jest bliski końca, czyli na przykład jeżeli ma 20% to już jest bardzo dobry wynik, możemy... Spokojnie ładować baterię w, w tym momencie Natomiast jeżeli wskaźnik jest powyżej 50% yy, no le, lepiej, lepiej ładować jak, jak, jak zbliża się do końca I nie rozładowywać nigdy do zera ładujemy jak jest 10-20% Co jest to, tak to, jak można powiedzieć idealne Tak jak wtedy podłączymy ładowarkę z korzystaniem powerbanków, są bezpieczne? Tak, są bezpieczne, tylko powerbanki po prostu są, yy, są często wolniejsze yy, niż normalna ładowarka. Yy, natomiast powerbanki są be yy, bezpieczne, nie, nie spotkaliśmy się z wysokim. Czyli w podróży doraźnie możemy z niego no, bezpiecznie powerbanki. korzystać. Jak najbardziej dużo ludzi z powerbanków korzysta, jest to bezpieczna forma ładowania, troszeczkę dłuższa, yy, ale wygodna w podróży i na tym polega powerbank. No więc zakładamy, że korzystając z urządzenia we właściwy sposób, nic złego nam się nie powinno stać. Mamy go w dobrym futerale, używamy oryginalnej ładowarki, używamy go zgodnie z instrukcją i przeznaczeniem, nie wychodzimy z nim na deszczu ani nie wrzucamy go do piasku. Ale jednak no, zdarza się, że coś się dzieje niewłaściwego z naszym urządzeniem, no i zmuszeni jesteśmy oddać go do naprawy. Zgłaszamy się przede wszystkim do serwisów autoryzowanych, a jeśli sprzęt mamy, na gwarancji, to tym bardziej możemy z jej dobrodziejstwa skorzystać. Jak wygląda ta procedura, kiedy zgłaszamy się do Państwa jak szybko może być urządzenie naprawione? Od czego jest to zależne? Jak często zdarzają się naprawy? Naprawy zdarzają się we wszystkich markach, więc tutaj no, urządzenia, pewne część, część urządzeń się psuje, natomiast Huawei ma, ma kilka zalet nad, czy, nad konkurencją między innymi to, że ma serwis door-to-door -door dla pe pewnej puli modeli, są to głównie modele z wyższej półki, natomiast ta pula cały czas się rozszerza i będzie rozszerzana, czyli możemy wygodnie sobie siedzieć w domu, zamówić kuriera, kurier bezpłatnie odbierze sprzęt dostarczy do serwisu i ten sprzęt będzie bezpłatnie dostarczony z powrotem do klienta po naprawie na tym polega door-to-door -door i Huawei serwisuje bardzo dużo telefonów w właśnie tym systemie i tą pulę modeli cały czas rozszerza, to jest jedna sprawa, no druga sprawa to są salony i centra takie jak mecz. No jest ich bardzo dużo w Polsce właśnie jeśli tak, chodzi o markę Huawei. Tak, to się Huawei. powiększa, tutaj mamy właśnie nasz we Wrocławiu, otworzony niedawno, więc zapraszamy wszystkich klientów serdecznie. Naprawy staramy się wykonywać w dobę, czyli większość napraw, które do nas trafiają, są wykonywane w ciągu 24 godzin, żeby każdy klient po prostu był zadowolony. Oczywiście nie wszystkie, ale większość, znakomita większość w takim czasie jest wykonywana. I tu też jest bardzo duży plus dla marki Huey, że tak po prostu dba o klienta. I oczywiście warunki gwarancji dla topowych modeli polegają na tym, że przez pierwsze 3 miesiące mechaniczne uszkodzenie wyświetlacza jest naprawiane gratis. Także tutaj Czyli do... nie, nie martwimy się o to, czy sami zawiniliśmy, czy zawiniło urządzenie? Tak, dla modeli standardowych pąsemek i P9 bez lightów oczywiście dla tych modeli premium z górnej półki wyświetlacz jest mechanicznie naprawiany do, do 3 miesięcy. Jest to duży plus, nie, wszyscy, nie wszystkie firmy mają taką ofertę. Do Was możemy się udać zarówno po te oryginalne akcesoria, jak też właśnie, gdy coś nam się złego stanie, to zabieramy kartę gwarancyjną, jeśli mamy jeszcze telefon na gwarancję, jeśli nie, to po prostu biegniemy do serwisu, na pewno coś pomożecie. Tak, na pewno pomożemy, pomagamy cały czas obsługujemy klientów, także na pewno rozwiążemy problem. Dziękuję za rozmowę, a gościliśmy w serwisie firmy Huawei autoryzowanym we Wrocławiu przy ulicy Ruskiej 34. I zapraszamy tam wszystkich, którzy mają jakikolwiek problem albo chcą się czegoś dowiedzieć o swoim modelu telefonu Huawei. Dziękuję bardzo. w audycji o numerze 237 podcastowej dziewiątki. To już wszystko, co przygotowałem dla Was. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się, jak zadbać o swój smartfon podczas wakacyjnych wojaży. Jeszcze pewnie jesteście na urlopie. Być może niektórzy się na urlop jeszcze wybierają, a być może niektórzy z urlopu wrócili. A kiedy kolejna audycja, dowiecie się tego ze strony bloga podcastu, z Facebooka, a także z Twittera. Zapraszam, do usłyszenia. Cześć.